Panie Reczku, Pani no, a pan słucham. to okno już ma pomyte? Eee, tak. Tak? Nie. Wszystko. Naprawdę nie pomył pan okiem? Nie. No i co teraz? No Nie wiem, właśnie. Zajączek nie przyjdzie. Eee, zostało się, jadę do ostrołęki, więc może do ostrołęki przyjdzie. No, a dzwonił pan do ostrołęki? Dzwoniłem, tak. No Powiedziałam się, że będę. No i że okna, i może czekają, masz okna będą pomyte? No nie wiem, właśnie. No może zabierz ze sobą ściereczkę jakąś. Pomyślę nad tym. No, taką poznańską, razie. dobrą. <laughs> Arek Augustiak jeszcze raz pojawi się na antenie naszego radia On był w ostatnim porannym serwisie informacyjnym, który za mniej więcej 57 minut nastąpi. Tymczasem my przypominamy, że mamy drugi dzień kwietnia. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Minino obchodzi Franciszek Wiktor Urban. Także Aaron! Leopold, Teodozja, Maria i Laurencja. Na świętego Franciszka z dzieleniem się łany i ze swego zimowiska wracają bociany. Swoją drogą, jeżeli ktoś widział jakiegoś bociana, to przyślijcie nam zdjęcie, bo klekle, kle to jest bardzo ważny element polskiej tożsamości. Swoją drogą pozdrawiamy Michała Bociana, naszego wieloletniego realizatora, również audycji porannych, który dzisiaj sunie w lewo, w prawo pociągami rozwozi zajączki. Pozdrawiamy wszystkie boćki, bo wszystkie boćki nasze są, a już za momencik zerkniemy co Poznaniacy i Wielkopolanie robią tradycyjnie podczas świąt wielkanocnych, jakie mamy zwyczaje. No i może się zdziwicie. W każdym razie szukujcie rózgi. Nieistniejący synu mój, mam być opoką z mięśni ścięgien, będę pustym sklepem i kwitem za węgiel. Nieistniejący synu mój, stęcimy na prostej drodze w bok.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 Licz się z tym, żebyś był dziewczynką, wolałbym Byś był kobietą, wolałbym Byś był córeczką, wolałbym Synu wybacz mi, lecz byś był dziewczynką, wolałbym Byś był kobietą, wolałbym Byś był córeczką, wolałbym Wygrażasz samemu sobie znów A ja męczę się patrząc jak się męczysz Jałmużną jest miłość do słabych mężczyzn Wygrażasz samemu sobie znów Chciałeś mieć problem, no to masz Nie masz szczęki, co by galaretki nie zgryzła Ostrzegał cię twój antena piśniak. Chciałeś mieć problem, no to masz Za Zanim zaczniesz Litować się nad sobą będzie o tradycjach, bo tradycje wielkanocne w Wielkopolsce, swoją drogą Wielkanoc, Wielkopolska, przypadek nie sądzę, zwyczaje charakterystyczne dla naszego regionu, teraz wam zaprezentuję bo naprawdę są to bardzo barwne obrzędy które kształtują chyba cały czas w niektórych regionach lokalną kulturę wielkopolskim, w Poznaniu mamy obchody, które łączą dawne rytuały ze współczesnymi tradycjami i ja nie będę ukrywał, posiłkuję się tutaj artykułem. Który został opublikowany rok temu Chyba? Tak, w ubiegłym roku Na stronie poznańmyślnikmiasto.pl Za co serdecznie dziękujemy I polecamy, żeby tutaj sobie doczytać Nieco więcej, no i najważniejsze tradycje No to tak, no, po pierwsze no, Oczywiście elementy religijne i ludowe się łączą No bo wielkanoc to w ogóle jest taka ludowizna Ubrana w mm, mundurek religijny No i najważniejsze Oczywiście to jest śmigus-dyngus I, i, I lany poniedziałek, śmigus-dyngus Czyli oblewanie wodą I symbolizować miało oczyszczenie i płodność na Dzisiaj to zabawa, ale pamiętajcie, przede wszystkim dla najmłodszych. Ale także chodziło o to, żeby oblać tę dziewczynę, która najbardziej mi się podoba. I takie końskie zaloty w Śmigusa. Dyngusa to oczywiście w lany poniedziałek. Swoją drogą, Śmigus, Dyngus to jest... Śmigus-Dyngus. Ja całe życie mówię śmigus, a to jest śmigus-Dyngus, e, czyli drugi dzień świąt e, wielkanocnych. Poza tym e, zwyczaj palenia żuru. Mm -hmm. Jest to związane z kultem ognia, e, któremu przypisywano także właściwości oczyszczające, bo wiadomo, wiosna, nowe życie i tak dalej. Na Śląsku na przykład, zwłaszcza w e, gminie Gogolin i w powiecie krapkowickim polegało to na rozpalaniu wielkich ognisk ze słomy i suchych gałęzi. Przy okazji spalano również niepotrzebne przedmioty, które usunięto z domów i gospodarstw podczas wiosennych porządków. Boże rany, to r w ogóle. Boże Rany to jest, wow, swoją drogą pieśń kościelna Boże Rany to jest top 3, jeżeli nie top 1, jeżeli chodzi o e, pieśni religijne dla mnie przynajmniej. No i Wielki Piątek, wtedy to właśnie Boże Rany są praktykowane i to jest smaganie rózgą po nogach i ma to przypominać o męce Chrystusa i skłaniać do refleksji nad jego ofiarą. To jest taki bardzo surowy obrzęd wielkanocny, Boże Rany. Jeżeli znacie kogoś, kto dzi do dzisiaj Boże Rany takie sobie robi, to można poznać po łydkach lekko poranionych. No zajączek Wielkanocny to wiadomo... Swoją drogą, dla mnie to zawsze była Wielka Sobota. Jak ja kiedyś usłyszałem, że Zajączek Wielkanocny przychodzi w Wielki Czwartek, to mnie troszeczkę zmroziło. Chociaż pogoda już była bardzo wiosenna. Przywoływanka w Poznaniu. Dawny obrząd, podczas którego Wielką Sobotę publicznie wyliczano przewinienia dziewcząt. No jest to seksistowskie i mizoginistyczne, ale no to jest taka tradycja. Ciekawostka, ale faktycznie kiedyś miało to wpływ, jak dziewczęta były traktowane w lany poniedziałek. Nie? Czyli w sobotę Wyliczano, która co zrobiła A w lany poniedziałek później Odpowiednio oblewano Siwki wielkanocne I żandary, czyli takie m, Korowody przebierańców e, m, W lany poniedziałek rzecz jasna I oni odwiedzali domy, śpiewali, tańczyli I także otrzymywali za to drobne upominki. Czyli tak jak mamy kolędników W Wigilię, m, świąt Bożego Narodzenia To tutaj w drugi dzień świąt Wielkanocnych mamy żandary I siwki wielkanocne Mamy także wielkanocnych y, Turków, Wielkanocny Turcy. wielkanocni Turcy. I to nie chodzi o tych Turków, Turków, tylko Straż Honorowa przy Grobie Pańskim, która jest pełniona Wielki Piątek, Wielką Sobotę. I drodzy słuchacze, ja sobie nie wyobrażam y, Wielkanocy bez Honorowej Warty przy Grobie Pańskim. Ja tak patrzę, co robią moi współpracownicy po drugiej stronie szyby i przyznam, że to miejmy nadzieję, że nie będzie to nowa tradycja wielkanocna. Y, honorowa Warta, y, która jest y, pełniona najczęściej przez y, strażaków Ewentualnie inne służby mundurowe U mnie, u mnie na wsi to byli strażacy y, Którzy y, po pierwsze Właśnie pełnili wartę W ten sposób pokazywali szacunek Dla męki Chrystusa y, Miał to być taki moment refleksji Jednoczenia społeczności Ja muszę przyznać i mam nadzieję, że żaden z kolegów Strażaków z popowa kościelnego Mnie tutaj teraz nie zruga nomen omen Ale y, powiedzmy, że Warta przy grobie była bardzo ważna Ale chyba jeszcze ważniejsza. Najważniejsza była impreza w organistówce, która wtedy się odbywała. Ym... O pamiętam jako nastolatek hmm, co tam się działo. Nigdy nie pełniłem warty, nigdy nie byłem ministrantem, strażakiem, w ogóle jestem takim odludkiem. Pochód z niedźwiedziem, czyli taka zabawa ludowa. Osoba przebrana za niedźwiedzia przemierza wioski, zbierając datki od mieszkańców. No tutaj chodzi przede wszystkim o, o zabawę, o więzi społecznej i tak dalej, ale powiem szczerze, że ja nigdy tego nie spotkałem, tego pochodu z niedźwiedziem. Jeżeli wy spotkaliście, to dajcie nam znać 618750213, a także poprosimy was o to, żebyście yy, ewentualnie do nas nas napisali aferanek.małpafera.pl. I tak myślę, jeszcze, yy, czy mamy jeszcze jakieś takie. Dobrze, dobrze, bo Pluto już mi pokazuje koniec. No to koniec. I pamiętajcie, że jakby co, to nie jest koniec, to jest początek wielkich, cudownych tradycji. A jeżeli już mówimy o triduum paskalnym, jeżeli mówimy o Wielkiej Nocy, to teraz wszyscy wstajemy i będziemy śpiewać jeden z najbardziej legendarnych utworów. Some things in love are bad.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 is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a bow forget about your scene give the audience a grin enjoy it it's your last chance at the hour. so always look on the bright side of death <whistles> just before you draw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 It's available All in the foyer. Ways, the right Some of us have got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this plate up there. He changed his man in three weeks. You think plays for us, brother, they'll never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Autopromocja. W czwartek od północy przemówi do Was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. mobbitwy psychodeliczne w radioafera. A good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 Infiltrator for sure. What all I see is all I see. But still, you want it? Oh, stop! You can't believe what you believe. Or oh, the disco infiltrator will believe. Oh, stupid B. Oh, stupid B. But still, we want it. Stupid bee. Oh, stupid B. Oh, stupid B. Oh, but still we want it. Run! Distant My tutaj robimy sobie wspominki na poza anteniu, jak to wyglądało w 2015 roku. Pozdrawiam serdecznie redaktora Piechockiego. Który, nazywał, który spowodował, że w Wągrowcu co niektórym zapłonęły styki mózgowe, bo zrobił ze mnie listonosza, który miał nieślubne dzieci w liczbie 1300. Ale to są takie wspomnienia z roku 2015. Swoją drogą, drodzy słuchacze, zapytałem już redaktora Augustiaka, czy ma okna umyte, to teraz was pytam, czy macie okna umyte. Dajcie nam znać. Na pewno z wielką chęcią e, podzielimy się taką informacją Ja już mam umyte od dawna <śmiech> Ba, w tym roku miałem umyte okna prędzej niż moja matka Mamusiu, pozdrawiam serdecznie Tak, mówię to głośno i wyraźnie Szyba u nas w radiu nie umyta Wydaje mi się, że jak umyłem w 2016 To był ostatni raz, kiedy ta szyba Mogła być myta przez Chociaż widzę już, że kolega Pluciński Poleciał, żeby myć szybę Dobrze, my i szyby, a my posłuchajmy Igor Jaszczuk, Naficie Ganczarska, kobieta ptak Już teraz w Radio Afera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 Stopy, promienie słońca wysłały znak Na skrzydłach czuję już wiatr dotyk Lecę do nieba kobieta w Dusze wypełnia śpiew Myśli lecą wysoko Wolności ze wpatrzę w oczy obok. 21,5 minut minuty, przepraszam, masz mi słowa w gardle, uwięzły. 21,5 minuty po godzinie dziewiątej. To była nasza nowość muzyczna kolejna, zresztą. Kobieta Ptak, Igor Jaszczuk na ficie, ganczarska. A my mamy dla was przypominajkę o tym, że jeżeli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, nie wybieracie się do gaju oliwnego, ani, ani nic takiego, to możecie wybrać się do klubu Blue Note, albowiem tam Joni Maras, który to zaczaruje was. Z jednej strony takim bardzo, bardzo świeżym podejściem do jazzu, z drugiej strony gdzieś elementami takiej, takiego hip-hopu lat 90. jazz-funkowe granie w ogóle lat 70. do tego jeszcze elektronika nowoczesna i blisko wschodnie brzmienia, to dźwięk złowieszczy, a jednocześnie naturalny, taki, który słychać z daleka, to słowa Joni Majraza i jeżeli chcielibyście go usłyszeć na żywo, to wysyłajcie smsy. 7148, afera wasze imię i nazwisko, jaka jest wasza ulubiona książka z dzieciństwa, ja zaraz tutaj w studiu podpytam, bo już widzę, że wzięli się do mycia szyb, a o literaturze rozmawiać nie ma kto. 7148, 1,48 koszt złotówka i 23 grosza. Oni do mnie celują. Celują do mnie z e, tego do, środka do czyszczania szyb i oni naprawdę myją szyby. Jak myjesz na środku, a w rogach znowu niedomyte. Jakby co, to chyba nie był Prima Aprilis, bo jeszcze nie było żadnego dementi, ale faktycznie wczoraj organizatorzy Bittersweet Festival ogłosili kolejne gwiazdy. No i drodzy słuchacze, przyjedzie Robbie Williams, ulubiony artysta naszej Jagody, realizatorki, zna wszystkie piosenki. To jest naprawdę coś niesamowitego. Robbie Williams będzie występował w sobotę. Przypomnijmy, że ogłoszono także już wcześniej z 21 Pilots, pojawi się także Tom model, będzie Lord, będzie Charlotte Cardin. Cardeum, będzie także... Paul Kalkbrenner, więc będzie tego naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo. Drodzy słuchacze, zapraszamy was oczywiście na festiwal Bitter Sweet w sierpniu. My też chyba tam troszeczkę będziemy gadać. Co niektórzy oczywiście już, bo niestety wszedłem w komentarze, już oczywiście, co niektórzy zaczęli na temat dobrze wam znany, że Cytadela to nie jest miejsce. Ja tylko przypomnę, że my cały czas chodzimy po grobach, drodzy słuchacze, tak dookoła i że na przykład jedno z takich centrów handlowych w centrum Poznania. To jest w ogóle na dawnym, nie na dawnym, tylko na grobie ofiar cholery z XVIII wieku. To tak tylko dorzucam. Przepraszam, musiałem. Bittersweet z kolei bardzo żywa impreza, na której będziemy się bawili w sierpniu. Tu Aferanek w Radio Afera. My lubimy dobrą muzykę, lubimy dobrą zabawę i lubimy dobre festiwale. Po niemiecku Drevans to rzeka, która ma długość 207 km, której powierzchnia do rzecza wynosi ponad 5,5 tysiąca km2, która wypływa ze stoków góry dylewskiej dokładnie z czarciego Jaru. I to ona będzie bohaterką kolejnego odcinku, audycji cyklicznie o podróżach. Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, dziewiąta trzydzieści. Jeden z piękniejszych szlaków kajakowych w Polsce, rezerwat przyrody na całej długości, no i główna bohaterka dzisiejszej rozmowy, czyli rzeka Drwęca. Naszym gościem ponownie jest Jarek Borowski, autor i propagator ultramaratonu Drwęca 400. Witamy ponownie. Witaj, Bartosz, witam wszystkich. No a naszym słuchaczom przypomnę jeszcze, że o wszystkich poprzednich i wszystkich nadchodzących podróżach będzie można posłuchać na Spotify Radia Afera. To pytanie może jest totalnie niszowe, ale chciałbym mimo wszystko o to zapytać no bo strzelam że ty tą trasę zjechałeś już kilkukrotnie a no i spędziłeś z tą rzeką trochę czasu tak obiekty hydrotechniczne na rzece czyli wszystkie mosty zapory zastawki przepławki w tej kategorii czy jest coś, dlaczego warto by wybrać się szlakiem tego ultramaratonu? Czy jest coś takiego niezwykłego w tej kategorii? W tej kategorii. No trzeba pamiętać, cały czas mina, mieć na uwadze to, że Drwęca była granicą. W związku z tym wszystkie mosty postanowiły stanowiły przejścia graniczne pomiędzy właśnie państwem zakonnym a państwem polskim oraz pomiędzy zaborem rosyjskim a zaborem pruskim. Czyli przekraczając rzekę trzeba było... Przekroczyć granicę. Obecnie możemy sobie przegaczyć oczywiście jak chcemy, ale kiedyś trzeba było się poddać kontroli celnej i oprócz mostów istniejących oraz nieistniejących, bo są też pozostałości po mostach na trasie, różne przyczółki, znajduje się też bliskość ujścia do Wisły w Lubiczu, zapora, elektrownia wodna. Tam są też budynki takich wielkich młynów, bo na Drwęcy było bardzo dużo, w dawnych czasach bardzo dużo młynów. A z kolei przy jeziorze drwęckim, czyli blisko źródeł Drwęcy, znajdujecie się jaz w miejscowości Samborowo, przez który zresztą przejeżdża linia, przebiega linia kolejowa. I tam jest taka ciekawa kładka, można sobie przejść na drugą stronę rzeki. Okej, okay, czyli... Trochę tego jest. Nudzić, nudzić się chyba nie, e, nikt nie, nie będzie, chociaż Jezioro Drwęckie i Lubisz to są no, dwa, dwa osobne bieguny, bo jedno to tak. przy źródle, a drugie to przy ujściu. Tak. No ale można mieć z drugiej strony jakiś cel wtedy, nie? Że, że jedziemy z jednego obiektu do drugiego. Jak ale trasa je łączy, rzeka je łączy. Tak. Na twojej stronie czytamy, że jest to maraton rowerowy w nieco innej formie. Jedziesz, kiedy chcesz, zdajesz relacje i dostajesz oklaski. E, czyli rozumiem, że takich typowych, zorganizowanych startów, jak to zwykle przy ultramaratonach e, doświadczamy, to tam nie ma. Nie ma. Trasa Drwęca 400 jest trasą, którą można zamyśle pokonać samemu w dowolnym, w dowolnym dla siebie do odpowiednim czasie i nie trzeba tego pokonywać naraz, można sobie to pokonać na etapy. Tym się właśnie różni od typowego ultramaratonu, ale kilka takich wspólnych przejazdów już mieliśmy. Właśnie był taki w 2023 roku w czerwcu mieliśmy taki inauguracyjny przejazd. Później mieliśmy też edycję jesienną. Także wspólne też się odbywały, ale zapraszamy na trasę w każdym, w dowolnym terminie. To obowiązuje jedna zasada, że nie ma żadnych wymówek każdy wybiera sobie termin, kiedy mu pasuje i własny, na własny sposób może tę trasę przejechać. No jasne, a zdarzyło Ci się próbować przejechać całą trasę ultramaratonu w jeden dzień? Jak najbardziej. Mi się to udało przejechać 22 godziny, całą trasę. O, no to... To jest coś, to już, to już faktycznie jest, jest wyczyn. Eee, rozumiem też, że co roku delikatnie modyfikujesz tę trasę, bo ja tak od jakiegoś czasu śledzę twój profil i widzę, że na przykład w tym roku no, podległa ona jakimś modyfikacjom. No tak, staram się zmieniać, znaczy nie możemy tyle zmieniać, co dopracowywać tę trasę, bo żeby ona była tak... Bo prowadziła możliwie blisko rzeki, ale pokazywała ciekawe miejsca nad rzeką. I ciągle się dowiaduje o jakichś ciekawych miejscach, które można by na trasie zobaczyć, to jest raz, a dwa, powstają, powstają nowe odcinki dróg, którymi warto pojechać. Niektóre odcinki na przykład stają się zbyt piaszczyste, to trzeba na, na bieżąco sprawdzać to rocznik dróg został remontowane, na przykład kiedyś w Bratianie były remontowane mosty, to trzeba było troszkę trasę zmienić cały czas muszę to tak troszkę mieć na uwadze żeby ta trasa była no, przejezdna no jasne, czyli z tak, w takim utrzymaniu e, tej trasy, no ty też musisz dalej e, aktywnie uczestniczyć, nie jest to tak, że wytyczasz ją raz tak. e, i trasa e, i stoi sobie po przeczasy e, no i właśnie o samej trasie też o rowerach, na jakich można tą trasę przejechać, będziemy rozmawiać sobie w następnej rozmowie no a na dzisiaj będziemy stawiać już kropkę bardzo Ci dziękuję za rozmowę dziękuję również a więc żegnają się Bartosz Kozłowski i Jarek Borowski dętka, multitool buty na zmianę a no i paszport cyklicznie o podróżach czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie 9.30. Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz. Ty. Głosuj na afera.pl w zakładce Afera.pl do piątku do godziny 12. Chcę Notowanie w piątek o 20. Autopromocja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 Rolnictwa i Rozwoju Psi Reklama Radio Afera. potem na zegarach 13, nie, 17. Nigdy nie byłem dobry z matmy, poza tym nie musiałem zdawać matury z matmy, więc to jest na moje wytłumaczenie. Czy jak mówi mój kolega, ja kończyłem podstawówkę, a nie matematykę. 3, 17, po raz kolejny się pomyliłem. 17 minut do godziny 10. Słuchajcie audycji poranej Radia Afera. I drodzy słuchacze, przypominamy, że dzisiaj to już taka wiosna przyszła. Wielki czwartek w kalendarzu, a z kolei, jeżeli chodzi o mm, pogodę, to dzisiaj tych stopni znajdziemy. Uwaga, 13 i taka temperatura odczuwalna. Dużo słońca, słaby wiaterek. Bierzecie rowerek i jedziecie. Nie ma, nie ma, że czekamy Na dodatek nie będzie padać yy, Ciśnienie wysokie no, Idzie to wszystko w dobrą stronę W bardzo dobrą stronę Tak, przed chwileczką zobaczyłem, że koledzy już pokazują Six seven, 7 Mentalne gimnazjum by było, gdyby było gimnazjum A tak to mentalna podstawówka yy, Szyba umyta Szyba umyta Szumy komunikacyjne, szumy na antenie Merkury xingiel Ja. Miło i wesoło, my dzisiaj tutaj mamy w studiu Chociaż na co niektórych będę się uścił Arkadiusza Gościaku, już za niedługo Będziemy mieli rozmowę przed serwisem Informacyjnym, za 10 minut Za 10 minut się tutaj pojawisz I będziemy dyskutować, tymczasem Ja jeszcze zerkam na poznańskie ulice, póki co Sytuacja taka jaka była Czyli nie ma uczniów z ich rodziców, którzy odwożą Dzieci do szkoły, nie ma studentów Poza studentami Politechniki Poznańskiej Którzy mają zajęcia dzisiaj i jutro Pozdrawiamy, bardzo dobrze Będziecie wykształceni. Coś mi tam pokazują znowu. Nie mam pojęcia, co mi pokazują. Ja jednak nie jestem. Na przykład Pluto pisze, że on ma wykład online. No i bardzo się cieszę. Takich inżynierów właśnie potrzebujemy. 13 minut do godziny dziesiątej, drodzy słuchacze. Ja jeszcze tylko przypomnę wam, że nasz numer to 618750213. 0213. Jakby co, to dzwoncie, Mamy kolejnego do odbierania. Tymka Tymek jak powie, że this is morning show, to naprawdę to będzie dopiero morning show, a może nawet morning glory. Jednak teraz nie morning glory, ale Jake Buck i keep on moving. To jest bardzo nierówny pojedynek, ale uwierzcie, zremisujemy go. tutaj patatajemy o tym, jak to w Poznaniu piękne. Jaka to w Poznaniu piękna pogoda i jak to w ogóle zaraz będziemy orać z Arkiem auguszczakiem wszystko to, co się mu wydarzyło. Nie wiem, dlaczego akurat takich słów użyłem. A tymczasem Zakopanem, uwaga, uwaga, zima. A jak zakopańska pokrywa śnieżna osiągnęła dzisiaj, to znaczy wczoraj, 40 cm drodzy słuchacze. 40 cm to już jest naprawdę dużo 40 cm. Na Kasprowym Wierku, Wierchu, przepraszam, 158 cm śniegu. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich 176 cm. I uwaga, z powodu łamiących się pod ciężarem śniegu drzew i gałęzi, cały obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego zostaje zamknięty do odwołania. To są informacje od TPN-u. Wystosowano apel do turystów o rezygnację z w górę i śledzenie dalszych komunikatów. No Zamknęli. Zamknęli nam, drodzy słuchacze, Tatrzański Park Narodowy i ja tam nie chcę nic mówić, ale sześć lat temu zamykali lasy. Teraz zamknęli Park Narodowy i też powiało chłodem. Cóż, jak widać, zima nie odpuszcza. Cieszmy się, że my nie Zakopani, ale my Poznaniacy. Jadę 138 Smok robi z powietrza to to. Stara kobieta ściska srebrny łańcuszek jak dłoń Młoda dziewczyna na wózku inwalidzkim Zaparkowana w autobusie Ściska przez okno oczami warszywy świat Pod sklepem wariat dopowiada mi Wiesz dzwoni znów do mnie Hanno Sri Dzwoni do mnie ze starej noki, Nic nie rozumiem, zawsze był starowodny Ściska mnie za ramię, rzucamy razem cień długi Ma cztery łzy w oczach Właściwie chodzi mu o szlugi Poratuj kolego Zima na rogu tarkomińskiej wiosennej Sople jak wskazujące palce Zima na nieporęckiej i Zobkowskiej pijana stoi w oknie, w samej halce zima. Na rogu Tarkomińskiej wiosennej Sopler. jak wskazujące palce, zima na nieporęskiej. I Zobkowskiej pijana stoi w oknie, w samej halce. Na przejściu facet bez nogi, wkurwiony na światła wciska przycisk na słupie i klnie pod nosem. W końcu idzie na czerwonym, mniej tej nogi już nie będę miał w z piskiem, wstryka papierosem. Dalej dwie dziewczyny, jeszcze przed trzydziestką, gadają w bramie, co ma sto lat. Dolatują mnie koszty, prowidentki eksmisja, kot z parteru się patrzy za krat. A ja mam jedno życzenie,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 Leci na głośno bonus RPK Gość w środku ten popatrzy przed siebie Słychać jak burzą, u, remontują fabrykę konesera Ja mam jedno życzenie! Zima, a ja mam jedno życzenie. Kolega Arkadiusz, jakie masz życzenia? E, żebyś mnie tutaj nie na antenie nie odpytywał, ani nic Ale niczego ja nie innego, bo słyszałem, co przed chwilą mówiłeś przed tym wejściem. Co mówiłem? E, że będziesz sobie teraz e, coś mówił do mnie, jakieś takie dziwne rzeczy. Mm. Więc czekam. Mm. Nie, nie, nie, nie. nie Jak dojedziesz do domu? E, e, to będzie... E, e, tra tram... <grym> Chciałbym powiedzieć tramwaj plus autobus, ale, się wyłożyć ale tak to, się będzie, to będzie pociąg plus autobus. To będzie pociąg plus autobus, a co komunikacja zastępcza, czy do ostrojki pociąg nie To dojeżdża. dojeżdża tylko nie o takiej godzinie, o której bym sobie tego życzył. Rozumiem. Jest jeden pociąg bezpośredni do ostrojki w ciągu dnia. To jest straszne. To było ostre cięcie. Jestem wykluczony komunikacyjnie. Jesteś wykluczony komunikacyjnie i na szczęście mieszkasz w Poznaniu na co dzień, czyli bardzo niewykluczonym mieście, ale z kolei, które kluczy odnośnie zmian w rozkładzie. Tak, tak. Zmiany w rozkładach są bardzo popularne w Poznaniu. Mm -hmm. Zazwyczaj się pojawiają na przykład na, na święta. E, I właśnie o tym też będzie w serwisie informacyjnym. Ja może zmienimy nazwę tramwaj na Tejmwaj. Jak? Tejmwaj. Tejmwaj? Tej. Ten, a tej, no. okej, okay, takie coś. Tak, świetny pomysł. Zapismy go sobie i lecimy <śmiech> dalej. <śmiech> to lecimy dalej. Trzy minuty do godziny dziesiątej. No tak, tyk, tyk, tyk. Zapraszamy. Arek Augustiak, zapraszam. W Poznaniu rośnie liczba interwencji związanych z zakłócaniem porządku publicznego. Jak wskazuje Straż Miejska w Poznaniu, od początku marca odnotowano wyraźny wzrost zgłoszeń dotyczących m.in. spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, hałasu czy aktów wandalizmu. Strażnicy przypominają, że picie alkoholu w przestrzeni publicznej może skutkować mandatem, a w niektórych przypadkach skierowaniem przypadkach sprawy do sądu lub przewiezieniem do ośrodka dla osób nietrzeźwych wraz z cieplejszą pogodą apelują także o dbanie o porządek i wspólną przestrzeń. Padel zyskuje na popularności. Wczoraj na poznańskich Ratajach otwarto trzy nowe korty do uprawiania tego sportu właśnie. Łącznie na osiedlu piastowskim znajdują się już cztery takie korty. Poprzedni otwarto w 2022 roku. A dlaczego warto spróbować akurat padla? Przychodzą rodziny, przychodzą pary. Jest to chyba najbardziej taki social sport rakietowy. Nie jest aż taki trudny, nie jest szybki. Ludzie są na małej powierzchni razem, więc myślę, że damy radę i zapełnimy te korty. Mówił zastępca dyrektora poznańskich Ośrodków sportu i rekreacji Robert Karolkiewicz. Inwestycja związana z budową nowych kortów do Padla kosztowała niemal milion złotych. Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera. W związku ze świętami wielkanocnymi Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przygotował zmiany w kursach komunikacji miejskiej. Będą one obowiązywały do wtorku. Podobne zmiany obowiązują dziś, jutro i we wtorek właśnie. Te zmiany będą głównie polegały na tym, że nie będzie kursów szkolnych. Autobusy też na liniach podmiejskich, miejskich nie będą obsługiwać przystanków dedykowanych bezpośrednio szkołą, ponieważ nie będzie nauki w szkołach, na uczelniach. Po prostu nie ma potrzeby, żeby się autobusy tam zatrzymywały. Będzie obowiązywał roboczy rozkład jazdy w te dni. Tłumaczył rzecznik prasowy ZTM Bartosz Czepiatowski. Więcej szczegółów na stronie MPK i ZTM. Festiwalowa rozpiska na 98 i 6. Poznaliśmy kolejnego headlinera tegorocznego festiwalu Suite Jest nim autor takich hitów jak Angels czy Phil, czyli Ro Robbie Williams. Dołącza on tym samym między innymi do zapowiedzianych wcześniej Gorillas czy Twenty 21 Pilots. Ikona brytyjskiego popu wystąpi na na poznańskiej scenie 15 sierpnia. 13 sierpnia ma natomiast wystąpić inna międzynarodowa gwiazda, czyli Jessie J. Organizatorzy zapowiedzieli też udział kolejnych polskich wykonawców. Do rozpiski trafili więc Sobel oraz Mrozu. To informacją kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na te popołudniowe zapraszam w imieniu Barbary Krzyżostaniak. Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Tak jakby ktoś nie dosłyszał, dziękujemy pięknie. Jagoda odpowiedzialna razem z Mikołajem za realizację, z kolei za serwisy informacyjne.